Witam ponownie, następny odcinek podcastu 420 czwarty z kolei. w dzisiejszym odcinku otrzymy się o Pragę dokładnie o nowe miasto w Pradze tak zwane nowe miasto a także popodróżujemy sobie metrem i dowiemy się kilku Zupełnie nikomu niepotrzebnych informacji. 420. Znowu nadaje tragedia. 420. Pierwszy polski podcast z Czeskiej Republiki. czas je pował pował mój czas może rzec ja już nie płacę wow zbytek at a czasu nie się mi zdálo przed pół godiną Przyteli chłaptej S.O.S Ať se mi zítra, czym dnes Zbaw mnie tíhy me, rany me, co najdřív Przyteli chłaptej, píšu zkaz Dej mi co ztrácím, dej mi czas mi wíru mou, a lásku mou a te z własnego spánku mógłbyś krát Czasu svého dej mi czas Bożąc czasem to używam Tentokrát me prohrad Mój czas To są tylko chwilki Takowe Mój czas Se oceć ciesnie Czasowe jak już to sygnalizowałem w poprzednim odcinku, byłem, a nawet byliśmy w Pradze i... No i właśnie, co? Po co byliśmy w Pradze? No do Pragi z reguły jeździmy po to, żeby ją pozwiedzać. Tak już wszyscy mogą sobie pomyśleć, że tak? pojechał do Pragi pierwszy raz. Nie, nie, nie, nie nie był mój pierwszy raz, nie był nasz pierwszy raz w Pradze jakkolwiek by to brzmiało, wszystkie, wszystkie formy domysłów są poprawne yy, i no powiem w ten sposób dopóki nie znalazłem się w Pradze, to dla mnie najpiękniejszym miastem w Europie był Gdańsk tak, uwielbiam, uwielbiam długi targ Uwielbiam fontannę Neptuna. Uwielbiam kościół Najświętszej Marii Panny. Nawet chyba katedra jest. Żuraw, pod którym można sobie nie wiem, postać. Jak są wspaniałe targi akurat, które, które ten jarmark, który odbywa się akurat wtedy, kiedy zaczynają się moje urodziny. Nie wiem, tak fajnie się złożyło kiedyś, to myślałem, że to nawet chyba na moją cześć robią. Teraz już wydroślałem troszeczkę. Myślę, że to nie tylko na moją cześć. No i właśnie te koncerty na, na wyspie, którą oddziela od, od widowni yy, Motława? Motława bodajże ta rzeka się nazywa. Nie wiem, no te, w tym momencie plącze mi się Wełdawa. Yy, inne, inne miasto i troszkę inna historia no więc tak Praga no cóż, cóż takiego w tej Pradze co nas tam przy, przywiało jak, jak mówiłem jest, jest to miasto które uwielbiamy zwiedzać za każdym razem widzi się coś innego za każdym razem coś innego człowiek po prostu dostrzega czego innego kosztuje styka się z zupełnie czym innym. Nie wiem, każdy pobyt w pracy to jest innego rodzaju przeżycie. Za każdym razem pozytywne. A oprócz oprócz chęci zwiedzania Pragi no sprowadziła nas tam chęć zobaczenia brata mojego, który, pozdrawiam serdecznie oczywiście, Robercie, tak, tak, w tym momencie wszyscy zachodzą w głowę, jak jest możliwe, że Robert ma brata Roberta. No i nie jesteśmy bliźniakami. Mało tego, dopowiem, że jest młodszy ode mnie o chyba 5 miesięcy. <śmiech> Więc tak, mojego, mojego drogiego brata Roberta mieliśmy spotkać. Robert w tym momencie pracuje w Norwegii. Zajmuje się... O nie, to jest temat chyba na no, oddzielny podcast. Więc pracuje w Norwegii. Jego firma rokrocznie wyjeżdża w różne części dziwaczne Europy. W zeszłym roku byli w Sztokholmie. W tym roku zamierzali uderzyć na Pragę. Wybór trafny. Podczas krótkiej rozmowy ze znajomymi Roberta, pozdrawiącą ekipę firmy Consult Supplies, supply albo supplies. Już teraz nie wiem, czy tam liczba mnoga była. W każdym razie zainteresowani wiedzą, o co chodzi. Norwezy nie mówią ani krzty po polsku. Także i tak nie będą wiedzieć, że o nich mówiłem. E, I e, podczas rozmowy e, właśnie ze znajomymi e, mojego brata pytałem się łamanym angielskim. Oni też równie fajnym łamanym angielskim odpowiadali e, pytałem się, jak, jak, jak się w ogóle podoba Praga, jak, jakie odczucia, bo większość z nich była pierwszy raz w środkowej Europie. Trzeba, nie wiem, troszeczkę posłuchać yy, Hirwiego yy, w Łosiowisku, Łosia w Łosiowisku i tam rzeczywiście możecie się dowiedzieć kilku fajnych rzeczy odnośnie Skandynawii. Jest to... No cholernie duża specyfika to jest, powiem w ten sposób, dla nas jest to wszystko tak egzotyczne jak nasze dla nich. I to no, praktycznie począwszy od budowli, a skończywszy na tym, że dajmy na to osławionego swarzaka, czyli grzańca, w Pradze można wypić sobie w kubeczku, naleją gorący, idzie człowiek, pije ulicą i można to zrobić, a w Norwegii, jeżeli człowiek chce to zrobić, no to od razu się pojawia policja, o ile się pojawia. Pojawia się na pewno często i... No, albo to idzie do kratki ściekowej i się to wyrzuca i jeszcze można zaliczyć jakiś mandacik, no albo po prostu... No, no zmokę się ma po prostu. No. Dlaczego używam słowa po prostu? Więc tak, znaleźliśmy się w Pradze, spotkaliśmy się z Robertem. Robert po wielkich perturbacjach e, lotniczych spowodowaną, spowodowaną tą perturbacją właściwie no miał problemy z samolotami. Pewien przewoźnik lotniczy mu się spóźnił dwukrotnie, ten sam przewoźnik, mieli międzylądowanie. E, nie będę robił antyreklamy, ale... No, Lufthansa dała ciała po prostu. No, i miast o godzinie 20:00 bodajże zlądować w Pradze. Pojawił się w Pradze o w pół do pierwszej w nocy. No, my też, nas dzieli od, od Pragi jakieś 150 kilometrów. Podróż odbyliśmy autobusem i zamiast być w Pradze o godzinie, nie wiem, 14, tak jak już mieliśmy zabukowany hotel, no to się znaleźliśmy w Pradze o godzinie 21.00 w piątek. Więc dwa poślizgi, jeden nacierał ze strony wschodniej, w kierunku Pragi, drugi od północy i jakoś no koniec końców w sobotę się spotkaliśmy. O tym, o tym, jeszcze, o tym jeszcze opowiem. Więc tak... Przyjmijmy, że jesteśmy już w Pradze. Więc podstawową rzeczą, aby się poruszać po Pradze, trzeba wiedzieć, czym się poruszać. Zimba, do roboty! Trąbek, wyłącz mi te kielki w tej chwili! Poprzestawiało wam się w tych kopułkach? Co to się dzieje? Szewczyk, wyłącz to GG i do roboty! Ty tu sobie gadu do, a robota leży! A, ale szefie, przecież mam wyłączone. Co ty szewczyk? Idiote ze mnie robisz! Przecież widzę słoneczko na pasku, koło zegarka! Podcast Made in Ireland. Nie przeszkadzaj sobie! Wpadnili do nas na stronę maidenireland.pl Dla tych osób, które czują się na siłach, polecam zwiedzanie Pragi na piechotę. Z tym, że te osoby czujące się na siłach powinny mieć, nie wiem, no, organizm o wydolności co najmniej y, Terminatora. Nie, kochani, Praga to jest cholernie wielkie miasto i, no nie wiem, no, 3, km, 3 godziny takiego forsownego, fajnego zwiedzania no, daleko nie łudziemy. No nie ma się co łudzić. Ale miasto, miasto Praga wyszło naprzeciw oczekiwaniom wszystkich turystów, mieszkańców Pragi i w roku 1974 a dokładnie 9 maja 1974 roku zaczęło budować metro. Metro w ogóle praskie, już zalążek tego wszystkiego powstawał w wieku bodajże XVIII, kiedy to pan Rot dla miasta Pragi, miastu Pragi przedstawił wniosek o to, aby właśnie wybudować taką kolej podziemną, Oczywiście, co na rajcy, Miejscy temat Całkowicie Zlali i Dopiero w 1974 Roku powstało Praskie metro I tak Praskie metro, no to jest tak Około 60 kilometrów Długości, także nie jest to jakieś Nie wiem przeokrutnie wielkie metro Powiem jedno, jest cholernie Skuteczne Jeździ tam około 105 110 kolejek łącznie, tyle, tyle ten tabor liczy, a posiada 57 stacji do metro. Metro jest rozbudowywane dalej. Na czas obecny w Pradze funkcjonują trzy linie metra linie są nazwane kolejno literkami alfabetu, także dużego to nie ma, można zapamiętać wszystkie trzy, ponieważ to jest proszę uważać i zapamiętać A, B i C, tak jest A jest linią zieloną, B jest linią żółtą i C jest linią czerwoną. i tak takie takie metro oczywiście musi się gdzieś krzyżować. I rzeczywiście jest y, kilka stacji, jest to, są to bodajże trzy stacje, z tego co pamiętam, gdzie linie się krzyżują, że można sobie przesiąść do innej linii. Jest to y, tak zwany Florence, czyli główny dworzec autobusowy. Jest y, muzeum, o tym, o tym za chwilę, oraz będzie mustek, także o Mostku, także będziemy mówić. I no właśnie, jak to, jak to metro wygląda? Otóż, żeby jechać metrem, tudzież autobusem albo tramwajem, trzeba posiadać oczywiście bilet. Miasto stołeczne Praga jeszcze dwa lata temu miało, no nie wiem, tak strasznie magicznie opisane te automaty do sprzedawania biletów. Wkłada się drobniaki oczywiście do tego wszystkiego przepraszam. i e, pierwszy raz jak byliśmy w Pradze, to rzeczywiście nie laga ta zagwostka. Obok mnie stali Niemcy, którzy Niśferstejn, e, ja chociaż Czeski znałem, a Nitka także nie mogą się pokapować za cholerę o co tutaj chodzi, ponieważ pełno guzików, gdzieś tam jakieś zniżki, guzik do zniżek no i do tego cała litania różnych cen i teraz weź się człowieku, pokapuj a tam nic nie było napisane na tych automatach, no to zaczęliśmy się pytać Miłe osoby nam tam odpowiedziały, co jak, za ile bilet musimy kupić, jak to ma wyglądać, żeby to miało wszystko ręce i nogi, żebyśmy nie zapłacili kary. No, kary są mniej więcej tak licząc od 500 do 1000 koron. Także no, no, nie wiem, no lepiej chyba to przeznaczyć na jakieś inne atrakcje w Pradze, a, a, a nie po to, żeby Kanarowi tam bolić. Jeżeli na przykład mamy przy sobie gotówkę, to. Tak, na 500-600 koronach się kończy kara i, i, i w tym momencie, no nie na no, za 600 koron to można zawsze umieć. Nie, nie, lepiej, lepiej, lepiej ten bilet kupić. Właśnie, co zrobić, żeby nie zapłacić tej kary? Bilety, które kupujemy w automatach są ważne na kolej podziemną, na metro, ale także są ważne przy jeździe tramwajem albo też autobusem. I teraz tak, podstawowy taki bilet to jest ten zakladni, jak to się mówi po czesku, podstawowy kosztuje 26 koron. Tak dla informacji korona według średniego kursu to jest około 16 groszy. To sobie to tak przeliczcie. Ile to będzie kosztować, to naprawdę nie jest drogo. Za taki bilet kosztujący 26 koron możemy sobie pojeździć środkami komunikacji 75 minut, godzinę i 15 minut możemy jeździć, to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo i jeździmy sobie, wysiadamy na przykład, przechodzimy na tramwaj, tramwajem gdzieś dalej się podszlapiemy, później przesiadamy się z powrotem do metro, chociaż chyba to by był bez sens, żeby się, nie wiem, tramwajem przejechać po to, żeby następnego przystanku metra wsiąść. Ale możemy autobusem gdzieś dojechać tam, gdzie tramwaj nie jeździ na przykład. Są takie rzeczy, że możemy sobie zaoszczędzić te 15 minut marszu i w ciągu 3 minut się znajdujemy tam, jadąc, jadąc właśnie autobusem. No więc taki, taki bilecik, godzina 15 minut. A po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, święta różnego rodzaju, ten bilet jest ważny półtorej godziny. No i to jest właśnie taki podstawowy bilet za 26 koron. Jeżeli chcemy gdzieś przeskoczyć naprawdę kilka stacji metrem, kupujemy bilet, który jest tańszy, kosztuje 18 koron. To jest tak zwana 15-minutówka. No w rzeczywistości jest to coś takiego, że 20 minut można jechać autobusem, 30 minut można jechać metrem. Na tym widać. W jedną stronę, już bez żadnych przesiadek praktycznie, no chyba że zdążymy, nie wiem, no, niektórym się w szczycie uda z racji tego, że metro w szczycie jeździ tak co około 3 minuty. Także jakby ktoś się tam upar rzeczywiście zdążyć może. My, Wybraliśmy zupełnie inną opcję, jest to opcja trzecia, Buli się 100 koron czeskich i ma się bilet ważny 24 godziny. I zaznaczam, jest to bilet ważny 24 godziny, nie jest ważny do końca dnia. Czyli dajmy na to, że o godzinie 16 w dniu 23 października skasowałem ten bilet, więc jest ważny do 24 października do godziny 16. równo 24 godziny i to jest stówka. Naprawdę świetna sprawa, jeżeli chcemy dużo zobaczyć, czyli narzucamy sobie mordercze tempo, Wsiadamy na przykład, no nie wiem, stacja taka główna, my w, w, z Florencji, stacja Florenc to początku z Florencji nie to, że we Florencji były. I z Florencji jechaliśmy stacja przesiadkowa Mustek, później przesiadaliśmy się na czerwoną linię, lecieliśmy w, na rejon Haye, ponieważ jakieś 7 km od centrum miasta mieliśmy swój hotel, stamtąd wyskakiwaliśmy do autobusu, Autobusem jechaliśmy jakieś 4 minuty, wysiadaliśmy i staliśmy dokładnie na wprost naszego hotelu. Także rewelacyjna sprawa, coś się tam przebranżowiło, coś się wyrzuciło z plecaka, tudzież, nie wiem, no, doładował się akumulatory, coś takiego, a piat na nowo wyskakujemy, łapiemy autobus, autobusem do przystanku, metra, metrem jedziemy, dalej główny węzeł i z tego węzła gdzieś tam po prostu lecimy i to wszystko za te 100 koron. A na razie tylko zrobiliśmy tam, no nie wiem, no, ileś tych przystanków, licząc w tych biletach 75-minutowych, no to rzeczywiście 24 godziny za 100 koron to jest autentycznie niedużo. No pomyślcie sobie, gdzie można jeździć całą, całą dobę, teoretycznie oczywiście, bo metro nie jeździ całą dobę, gdzie można jeździć tą prawie całą dobę za 16 zł. Jak to śpiewał Szczepko i tylko Tącio No to znowu chyba podcasty pomyliłem. Więc tak, Sto koron. Polecam. Metrem możemy się dostać we wszystkie ważniejsze miejsca w Pradze. Autentycznie we wszystkie ważniejsze miejsca. Bo i możemy sobie dojechać na Chradczany, żeby zobaczyć Zamek Królewski. Fakt, że tam trzeba by było się przesiąść do tramwaju, podjechać jedną, jeden przystanek, chciałem powiedzieć jedną zastawku, bo zastawka to jest właśnie po czesku przystanek. I ten jeden przystanek podjechać tramwajem, ale można równie dobrze sobie spacerkiem przejść. Nie trwa to dłużej niż kilka minut. I znajdujemy się od razu w tak zwanym leto charadku. To jest jakby ogród letni królewski. Wchodzimy wchodzimy praktycznie na Hradczany i podziwiamy. O Hradczanach nie będzie dzisiaj. Jak mówiłem, dzisiaj będziemy mówić o Nowym Mieście. Więc teraz delikatne wejście które powtarzane było oj, nawet nie pamiętam ile sprzed muzeum takie mające na celu wprowadzić, więc ekuty, ehepyty wprowadzamy po raz drugi, tym razem już z Pragi a później opowiem o Nowym Mieście. W nim jest to Praga Miasto Stowarz na Praga. Właśnie teraz znajduje się w okolicach stacji metra. Stacja nosi nazwę muzeum. I podczas kolejnych wejść wśród tego zgiełku często muzyki różnych komunikatów głosów Ludzi z różnych stron świata. Podczas tego wszystkiego chciałbym Wam przedstawić to, co ja widzę i co słyszę. Jak wygląda Praga, jakie są zabytki, może trochę o tej uwielbianej przez Was historii. Zapraszam. Moje miasto, Praga. No tak więc żenujący wstęp live mamy już za sobą, a ja chciałbym jeszcze do tego wszystkiego dodać, co ważną rzeczą jest dla zwiedzających Pragę, że zniżki 50% na bilety komunikacji miejskiej, Posiadają dzieci, które nie ukończyły 15 roku życia oraz emeryci czescy. Szanowni studenci, wy zniżek nie macie. I to mówię do wszystkich studentów z całego świata. Nie ma zniżek studenckich. Wszyscy jedziemy za pełną cenę. Jeżeli kogoś natchnie coś takiego ekstremalnego i chce jeździć po Pradze na rowerze, Oczywiście może sobie z tym rowerem wsiąść do ostatniego wagonu metra. Zwykle tam jest właśnie takie miejsce, gdzie można się wpakować i z nartami. Boże, kto by z nartami po Pradze śmigał? No nie wiem, może są tacy, ale dla tych nawiedzonych właśnie, którzy chcą pośmigać rowerem albo właśnie na nartach po Pradze, chciałbym powiedzieć, że nie płacicie za swoje pojazdy pod warunkiem, że macie jeden rower albo jedną parę nart pakujecie się do ostatniego wagonu metra, tam jest więcej przestrzeni właśnie na takie dziwaczne sprzęty i możecie sobie jeździć. Jeżeli mamy więcej bagażu, jakieś walizy, takie rzeczy płacimy za zawazadlo. Tak, bagaż to jest zawazadlo i to jest odpowiedni, odpowiedni bilecik, który można sobie kupić. Bagażem dodatkowym jest także pies, jeżeli mamy go na smyczy. No i oczywiście w kagańcu. Widział ktoś kiedyś Pekinczyka w kagańcu? Jeżeli mamy dziecko, i z tym wózeczkiem się także pakujemy do metra, płacimy dodatkowo. Jest to około 13 koron za ten bilet bagażowy. Także. Pekinczyki w kagańcach i na smyczy, wózeczki dziesięce, jakieś wielkie walizy, za to płacimy. A jeżeli śmigamy na rowerze, albo no, co jest wspaniałym, wspaniałym po prostu pomysłem na zwiedzanie Pragi, czyli lyże, tak, tak, tak są po czesku narty, a narty biegowe to są bierzki. Także, pokut mamy te liże, a nebo tak możemy putować po Pradze z darma. Możemy, możemy y, podróżować po, wędrować po Pradze za darmo metrem. Y, znaczy za darmo. Nie płacimy za ten środek dodatkowego transportu. Jezu, jak ja bym chciał kogoś zobaczyć na biegówkach w Pradze. Władujemy się w tym momencie do metra. Podjedzie, podjedzie wagonik, a nawet chyba zespół wagoników, cały, cały, cały skład metra podjedzie. Wejdziemy do środka. W metrze praskim, zaraz przy wejściu, jest plan metra. To jest takie rozciągnięte, jakby nie wiem, to bardzo mi się przypomina film z Winem dieselem Agent XXX. I to logo właśnie, to wygląda mniej więcej tak, jak ten plan metra. Są te trzy linie, gdzie jest przesiadka. Bardzo to pomaga. Mało tego, są wyświetlacze zamocowane przy suficie w wagonikach i tam jest napisane przyścisz stanice, czyli następna stacja, jaka jest. Jeżeli jest przejście na inną linię, to tam jest napisane. Jeżeli będzie przejście na jakąś linię autobusową, też będzie informacja. A ogólnie w metrze w tym momencie... Kiedy drzwi się już mają zamykać, usłyszymy dźwięk, który będziemy słyszeć w każdej linii metra, ale w każdej linii metra, w A, B i C, mówi to inna osoba. Tam nawet chyba są jakieś to znane osoby, niestety nie dla mnie. I e, tekst brzmi, ukończę te prosim wystup a następ dwerze se zawiraj. Czyli proszę zakończyć wsiadanie i wysiadanie, drzwi się zamykają i później na przykład oświadcza ta osoba, jakie jest, jaka będzie następna stacja metra. No i to brzmi w ten sposób, dajmy na to, że to będzie mustek. I mówi pan, pani, zależny od linii metra, przyjści stanice, mustek. Tudzież jakieś inne tam, chradczany, no wszelakiego rodzaju, jak mówiłem, jest tego prawie 60 stacji, nie, nie ma sensu chyba wymieniać. Więc wsiadamy do metra, wysiądziemy z tego metra i znajdziemy się w bardzo ciekawym miejscu, które cholernie dużo znaczy dla Czechów, dla całej Czeskiej Republiki, dla czeskiej demokracji, oraz po części jest taką malutką zadrą w naszej polskiej historii tak tak atakujemy historycznie na no to co metro jedzie Ukończyłem się na przykład na W ten, ten, ten sposób znaleźliśmy się z jednej stacji muzeum, na drugiej stacji metra mustek. Mustek jest to chyba najbardziej efektowna stacja w Pradze, ponieważ no, według mnie ma najdłuższe schody ruchowe. Jedzie się tym, jedzie na osoby, które posiadają jakiś lęk strachu, lęk wysokości albo lęk przestrzeni, będą miały duże problemy z wejściem na te schody, szczególnie przy zjeździe na dół. Nasze metro akurat odjeżdża, a podcast 420 toczy się dalej. Wbrew temu, jak się nazywa Nowe Miasto, po czesku Nowe Miasto, a także po niemiecku Neuschstadt, jest to dzielnica Pragi, która została założona w XIV wieku. Założył ją król czeski Karol Luksemburski i Nowe Miasto miało być zaprojektowane w sposób, który miał wyprzedzać Epokę ówczesną miały być tam szerokie ulice, wielkie place handlowe i wszystko to miało być godne swojej roli, czyli stolicy świętego cesarstwa rzymskiego, narodu niemieckiego. Nazwa, nazwa naprawdę wspaniała. Więc yy, świetność, świetność tego miasta od założenia w 1348 roku przez Karola IV. Świetność Nowego Miasta nie trwała zbyt długo. Bardzo szybko Nowe Miasto stało się jednym z najbardziej ubogich rejonów Pragi i zaczęły się tam tworzyć swoiste slamsy. Zaczęły się tam tworzyć ruchy religijne, między innymi ruchy husyckie o Janie Husie. Opowiem jeszcze z okazji odwiedzenia starego miasta. A teraz można tylko powiedzieć, że to, co się znajduje na Nowym Mieście, to większość budynków pochodzących z drugiej połowy XIX wieku, ponieważ władze miejskie rozpoczęły likwidację tych slumsów, które tam pozostały i podobnie jak żydowską dzielnicę Józefow całkowicie przebudowały. Ze starszych rzeczy, które tam były z starszych niż, niż ten XIX wiek zostały po prostu ulice, położenie tych ulic, siatka ulic, kościoły niektóre, niektóre obiekty a miejsca które zostały wyburzone budynki, gdzie, gdzie nastąpiło to wyburzenie na ich miejscu postawiono kamienice bogatych przedsiębiorców Gmach użyteczności publicznej, w różnych stylach architektonicznych, chociaż dominującym stylem jest tam rewelacyjna, według mnie, secesja. Obecnie nowe miasto jest rzadziej odwiedzane przez turystów niż centralne dzielnice miasta, ale niemniej jednak można tam spotkać tysiące tysiące ludzi, którzy się włąkają, chodzą z aparatami, z kamerami, mają przewodniki w różnych językach i właśnie bardzo często od nowego miasta zaczyna się zwiedzanie pragi. Na powierzchni, po opuszczeniu stacji Mustek znajdziemy się na najpiękniejszym, najbardziej znany i ogólnie na placu w Pradze. Jest to tak zwany Wacławak, albo też w pełnej nazwie wacławskie na czyli plac Wacława. Tuż po wyjściu z metro możemy trafić na bardzo fajnie stylizowane kawiarenki. Jest to. Zespół dwóch tramwajów, bardzo starych tramwajów, które są postawione. Nazywa się to Kafe Tramwaj. W środku można się napić kawki, w środku można skosztować dobrego winka, poczuć klimat starych lat. Zaraz obok znajduje się Grand Hotel Europa. Jest to w stylu secesyjnym utrzymany. Bardzo ciekawie, wyglądający hotel, a właśnie, jeżeli po wyjściu z metra to nie będzie tego widać, to znaczy, że wyszliście drugą stroną i trzeba się odwrócić do tyłu. Przejść jakieś 10 metrów. Wychodzi się na skrzyżowaniu akurat i, i to, co mówię, to, to właśnie jest po tej właściwej stronie. Jeżeli będziemy się kierować dalej w stronę prawą, zobaczymy wielki budynek, a zaraz pod tym budynkiem faceta na koniu. Kim jest ten facet na koniu? Dlaczego on tam stoi? Opowiem w następnym lejściu. Tak jak Nowe Miasto nie jest wcale Nowym Miastem, to idąc za ciosem Plac Wacława, czyli Wacławskie Namieści, nie jest plac. Hmm, takie rzeczy są możliwe tylko w pracy dlaczego? no jakbyście nazwali miejsce, które ma 60 metrów szerokości i zależnie od źródeł od 6, 680 do 750 metrów długości oczywiście podają 685 Polacy się rozpędzili, nie wiem co oni tam pomierzyli albo krótsze linijki mieli na wacławaku i podają 750 metrów długości Zostańmy przy średniej 700. Jak byście to określił. No, szerokie, co? Długie? Cholernie długie. Tak, w rzeczywistości Plac Wacława jest bulwarem. A na samym początku, czyli w okresie założenia swojego w tej pierwszej połowie XIV wieku, Plac Wacława pełnił funkcję końskiego targu i tak się dokładnie nazywał. Nie był to plac Wacława, tylko targ koński, koński trch. I dopiero wszystko zaczęło zmieniać swój charakter w połowie XIX wieku, kiedy to już jak mówiłem. Nowe miasto zostało całkowicie przebudowane, slumsy zlikwidowane i, i na to miejsce powstawały właśnie nowe, nowe budynki. Zmieniono właśnie w nazwę w owym czasie i ochrzczono go, ten plac, imieniem Wacława. bulwar. ten plac otaczają budynki pochodzące głównie z XIX i XX wieku. Mieszczą się tutaj hotele, restauracje, reprezentacyjne sklepy, biura i itd. Tak Kim był święty Wacław? Ów mężczyzna siedzący na koniu, na placu noszącym jego imię. Zresztą z dwóch stron można powiedzieć, bo koński targ, no i koni, Wacławak, Wacław podwójne znaczenie. Więc Święty Wacław był synem księcia Wracisława oraz pogańskiej księżniczki Drachomiry. Gdy Wacław miał 13 lat, jego ojciec, książę Wracisław, zmarł, a wychowaniem Wacława w duchu chrześcijańskim zajęła się jego babka, która później została świętą, miała na imię Ludmila. Matka z kolei, poganka, wychowywała młodszego brata, który miał na imię Bolesław. Od 925 roku Wacław rozpoczął rządy w kraju i pierwsze co zrobił, to wygnał z niego swą matkę Drachomirę oraz brata Bolesława oraz rozpoczął proces ugruntowania wiary chrześcijańskiej na terenie Trzech. Wzrost znaczenia chrześcijaństwa zaskutkował zbliżeniem się Czech do Cesarstwa Niemieckiego, ale niestety było to sprzeczne z interesami czeskiej pogańskiej elity i doprowadziło to do rebelii oraz zamachu na Wacława. Jak mówi podanie, został zamordowany przez swego brata Bolesława tego, którego wygnał w mieście Stara Bolesław około 930 roku, został zamordowany przed wejściem do kościoła. Wkrótce został uznany jako męczennik i jako święty. Pomnik świętego Wacława został. Postawiony w 1912 roku na wacławskim namieści, a jego produkcja, jego tworzenie nie trwało około 30 lat. Jest to pomnik pełen detali. Naprawdę można przy nim spędzić długie godziny obserwując szczegóły, choćby nie wiem, umieśnienia, konia głupio to zabrzmiało, ale no tak jest. Cały pomnik otaczają cztery figury. Będą to dwie kobiety, a nawet są to dwie kobiety, dwóch mężczyzn. Są to święci czescy. Święty Prokop, Aneśka Czeska, Święta Ludmiła oraz Święty Wojciech. Znany także w Polsce. Dochodząc do pomnika Świętego Wacława. Zobaczymy bardzo interesujący, jak dla kogo, napis. Są to litery uformowane z brązu, wkute w chodnik, zaraz u podnóża pomnika. Jest to data. 28 października 1918 roku. Jest to data powstania. Pierwszej Republiki Republiki, którą już jak na pewno niektórzy pamiętają utworzył Tadeusz Masaryk Od tego czasu zaczęła się historia nowoczesna państwa czeskiego która dokładnie w 20 lat później została rozleptana nazistowskim butem Zaraz koło pomnika Wacława możemy kontynuować naszą podróż, ponieważ zaraz za pomnikiem znajdują się wejścia do stacji muzeum. A muzeum jest dokładnie za plecami świętego Wacława. Plac Wacława wielokrotnie był sceną, na której rozgrywały się bardzo ważne rzeczy mające wpływ na Czechy i swój oddźwięk posiadały także w całej Europie. No właśnie w tym miejscu 28 października 1918 roku Anoisi Rasek przed rzeźbą świętego Wacława odczytał proklamację o powstaniu niezawisłego, jak to będzie po polsku niepodległego państwa czechosłowackiego tej pierwszej republiki w tym samym miejscu 20 lat później już pod okupacją niemiecką miała miejsce masowa demonstracja która została brutalnie stłumiona przez Niemców w tym miejscu podczas ataku wojsk Układu Warszawskiego w 68 roku w sierpniu w tym ataku brały udział jednostki sowieckie, polskie, niestety, bułgarskie, węgierskie i z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. I w tym miejscu w sierpniu Rosjanie ostrzelali z Muzeum Narodowe, ponieważ myśleli, że jest to stacja telewizyjna. Dlaczego tak się stało? Podczas najazdu w sierpniu 1968 roku na Czechy, na Słowację, najazdu właśnie wojsk, w których przykro stwierdzić, ale my także właśnie braliśmy udział Czesi w Pradze pościągali wszystkie tablice z domów pościągali nazwy, tablice z nazwami ulic z numerami domów i przez to po prostu sowiecki okupant zgłupiał zgłupiał jeżdżąc z czołgami nie wiedzieli gdzie są prosty sposób na wyprowadzenie Sowiety w pole. Tu na Wacławaku 16 stycznia 1969 roku przed Muzeum Narodowym podpalił się student czeski Jan Palach. Był to protest przeciwko okupacji przez wojska z Układu Warszawskiego. A w 1989 roku jego maska poś pośmiertna, odlana z brązu, została zainstalowana na ścianie Muzeum Narodowego. Później na tym właśnie placu odbył się Cichy Marsz. Cichy Marsz przeciwko okupacji sowieckiej. Cichy Marsz mający w jakiś sposób uczcić to, co dokonał Jan Palach. Na placu znalazło się ponad 100 tysięcy osób. Wszyscy w milczeniu przeszli ten 700 metrowy plac do miejsca, w którym Jan Panach dokonało samospadania. Wyobraźcie sobie cisza. masa ludzi. Jeden z poetów czeskich napisał wiersz, który później stał się piosenką. Piosenka nosi nazwę Cicho. Cicho, po prostu. Teraz tej ciszy nie będziemy słyszeć na Wacławaku. A my po drobnej reklamie poznamy jeszcze kilka fajnych miejsc, które zobaczyć warto na właśnie nowym mieście i będziemy już kończyć tą nierównowalkę. Pojawia się tutaj co tydzień. Co tydzień zasiada przed swoim mikrofonem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 Zwiedzając nowe miasto, możemy zobaczyć na Placu Republiki obecny Dum, czyli dom, dom Narodowy. Jest to jeden z najpiękniejszych budynków w Pradze, utrzymany w stylu secesyjnym. W momencie obecnym znajduje się tam kawiarnia oraz Sala upamiętniająca znanego czeskiego kompozytora, który nazywał się Smetana. Jest tak, Smetanów Sin to się nazywa, czyli sala Smetany. Możemy obejrzeć sobie plac Karola, karlowo Tak jak plac Wacława był targiem końskim, to plac Karola został targiem bydlęcym. A obecnie jest to bardzo fajny, sympatyczny park miejski, obok którego znajduje się następna perełka nowego miasta. Jest to ratusz, wybudowany właśnie na początku powstania nowego miasta, czyli w tym XIV wieku i który od bodajże XVIII wieku, początku XIX praktycznie, został siedzibą sądu Możemy zobaczyć kościół świętego Cyryla i Metodego. Po czesku jest to Kostel św. Cyryla a Metodieje. Ten pochodzi bodajże z XVIII wieku. Jest to świątynia prawosławna. W Pradze i w każdym mieście w Czechach możemy spotkać nie wiem, no, jaką, jakiś kościół wyznaniowy husycki. Obok będzie kościół rzymskokatolicki, a obok będzie cerkiew prawosławna. Czesi nie są zbytnio religijnie, religijnie ale budynki sakralne mają też Możemy oczywiście na końcówce, na samym szczycie Placu Wacława zwiedzić wspaniałe Muzeum Narodowe i na to naprawdę musicie mieć co najmniej trzy godziny czasu. I to w pośpiechu, zwiedzając to muzeum. Możemy także zobaczyć tak zwane Dworzec kolejowy, czyli Hlawni Nadrazi, nazywany przez Czechów do momentu okupacji sowieckiej Wilsonowo-Nadrazi. Chodzi o prezydenta Stanów Zjednoczonych, Woodrowa Wilsona. Bardzo często, właśnie jeszcze Czesi prażanie operują tym określeniem. Nie mówi się, że wysiada się na Hlawnim Nadrazi, tylko, tylko na Wilsonowie. Jeszcze, jeszcze to dalej egzystuje, dalej to żyje. Co do ciekawych rzeczy, które można zobaczyć, to troszkę, troszkę dalej, ale cały czas na właśnie nowym mieście. Tańczący dom. No właśnie. Super sprawa. Tańczący dom po czesku tańczicji dum, a przez prażan nazywany... Ginger i Fred. Na cześć Ginger Rogers i Freda Aster Ten tańczący dom został postawiony w 1996 roku. Jest to budynek wyjątkowo awangardowy. Wygląda, no właśnie, jak on wygląda. Można się w nim dopatrzeć sylwetki tańczącej pary, a pomimo swojego niecodziennego wyglądu ten budynek został idealnie wpasowany w architekturę, XIX-wieczną architekturę, która go otacza. Tańczący dom staje się symbolem czeskiej stolicy. Mała informacja ciekawa, nie wiem, nie wiem, czy orientujecie się, ale architekt. Tam była para architektów. Jeden to był Wlado Miluncz, a drugi Frank Gerha, Chcieli coś podobnego postawić w Warszawie. No, nie stoi. Ponieważ nie uzyskali zgody, że byłoby to zbyt awangardowe. Tyle na dzisiaj, kochani. Jak zwykle za długo. Przytłaczająco. Niepokojąco. No, Starałem się naprawdę skrócić to, ale powiem wam, że zwiedzanie Pragi to nie jest zajęcie na tydzień to jest zajęcie na troszkę dłużej, żeby wszystko zobaczyć. Dlatego my, wyjeżdżając na weekendy tam, w jaki sposób dawkujemy sobie tą Pragę po kawałku. Chociaż wracamy do pewnych miejsc, które dla nas są po prostu przewspaniałe, przepiękne i jeszcze raz chodzimy i naprawdę można zobaczyć co innego w tym samym miejscu, będąc któryś tam raz z kolei. W następnym odcinku o ile dotrwaliście do końca tego, usłyszycie ględzenie o Starym Mieście. Tak, no. Tym razem Starym Miasto będzie Starym Miastem. E, opowiem o przewspaniałym zabytku zegarmistrzostwa. O zegarze astronomicznym Orloj. Opowiem, do czego wszystkie te wskazóweczki na nim są, a naprawdę jest tego odgroma. Troszkę o metafizycznej historii trzech, o wróżbitach, jasnowidzach i jaki oni mieli wpływ na rozwój państwa czeskiego, a następnie mostem, tak, mostem Karona. Przejdziemy się już do następnej części prali. Dziękuję za uwagę. Na zakończenie mały utworek muzyczny nie wiążący się zupełnie z dzisiejszym odcinkiem będzie to zespół Dziwoka i w piosence pod tytułem PAKA 420 Pierwszy polski podcast z Czeskiej Republiki. Żegna się. I. do następnego razu. Ahoj! To zielaką źle grylam zada. Słowo zielaką mnie, miała mnie mnie nie rada. Bo aniadnicze pewnie ja, milá emela pakala. U chica kam, tletla na mě bečja. Se lásela se o své práva, botala se na mír se byla to tráva. Klaňená ktíčem mrněla jak čca. Pojme Sundis na brzegi, sundis na brzegi, sundis na brzegi, sundis na brzegi, na brzegi, na na